Możecież pić kielich, który ja piję, i sztem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? A oni mu rzekli, możemy. A Jezus im rzekł, kielich ci, który ja piję, pić będziecie, i sztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie. Ale siedzieć po prawicy mojej albo po lewicy mojej, nie moja rzecz jest dać